Witam wszystkich, tutaj mówię wam jako w Polsce. Wy mojego moho bloga, mojego podcastu Radio Swobody. Ja zgodnie rozpowiadam mu prosto pro, pro mojego bloga. Wiem, że pojawi się, wy jeszcze pewnie go nie czuli, ale mają nadzieję, że wy metę To ja, ja by dużo chciał propagować w Ukrainie, libertariańskiej idei. Co e, takie ja wam mu u następnych pędaćach. A dzisiaj tylko wam rozpowiem o pro pro moho sobie. pro sebe. No ja e, ja żyję w zachodniej Polsce. ja jakże zakaza libertarianec, e, ja także działu w polskiej organizacji użyj kontestacja e, może może być jeszcze ja tam matemu ciu pedaču jak jeszcze słuchaty mene mę bieżludę i to muszę e, to dija zmóżu e, zrobić pedaču do jakoi wyzmóże te podzwonyty czy e, jest Skype czy czy jest telefony kiepsce czy jest Skype to to zadawimu bezkosztowno no i, e, jak się słuchać mnie ludzi, i nie tylko z Ukrainy, e, ja planuję wtedy robić w rosyjską mową, e, żeby mnie mogły zrozumieć inne tam, narody z Wschodniej Europy, nie tylko Ukraińcy, a, e, a Bielorusi, czy Rosjanie, ponieważ tam e, nie wydaje mi się, rozumieć e, w a mowu, a nie No i Można powiedzieć, że to це wszystko po moju мою першу Bardzo radę, że wy mnie wysłuchały. Będę jeszcze raz i bardziej jak że wy dali mnie metę. I jeszcze jedno, ja wczuł ukraińską ja nie znaję jej tak dobrze, jak, jak wszyscy Ukraińcy. I ja by dużo chciał, żeby wy mnie wy w komentarzach pisali wszystkie moje pomyłki z, z передaczy. Żeby wy tam mnie pojasnili, gdzie ja robię pomyłki. Ja będę Wam bardzo po bardzo zadowolony. No i to Witaj Was z libertarianskim powitaniem, spokojnej noci, dziękuję tutaj, jako w Polsce, dziękuję, buwajte.